Ewangelia Łukasza, rozdział dziewiąty A zwoławszy Jezus dwunastu uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi diabły, i aby uzdrawiali choroby. I rozesłał je, aby kazali Królestwo Boże i uzdrawiali niemocne. Wtedy rzekł do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani tajstry, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch sukien miejcie, a do któregokolwiek domu w niej dziecie, tamże zostańcie i stamtąd wynijcie. A tużybykolwiek was nie przyjęli, wychodząc z miasta onego i proch znów waszych, otrzęśnijcie na świadectwo przeciwko nim. Wyszedłszy wtedy, obchodzili wszystkie miasteczka, opowiadając Ewangelię i wszędzie chore uzdrawiając. I usłyszał Herod Tetrarcha o wszystkim, co się działo od niego i był wątpliwym dlatego, że niektórzy powiadali, iż Jan wstał, a niektórzy za iż się Eliasz ukazał, a drudzy, iż prorok jeden z onych starych wstał. Wtedy rzekł Herod, ja nam ci, ja ściął, któż, wżdy ten jest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 one dni nikomu nic z tego, co widzieli. I stało się na gdy oni stąpili z góry, że mu lud wielki zabierzał. A oto mąż z onego ludu zawołał, mówiąc, Nauczycielu, proszę cię, wejrzyj na syna mego, bo ci jedynego mam. A oto duch zły popada go, a zaraz krzyczy, a on rozdziera go ślijącego się,